Państwa w naszej cyklicznej audycji Antywirus po tej stronie 4 października 2022 roku w audycji numer 46 i zezowate oto po drugiej Widzę, że już liczby dwucyfrowe zaczynają puchnąć także no cóż no <laughs> Jesienią będzie, myślę, że nie mimo wszystko mimo tych długich wieczorów nie będzie nam się dłużyło no z pewnością nie, dlatego że jesienią człowiek jest bardziej uważny, skupiony na tym, co się dzieje w kuluarach i w gabinetach najrozmaitszych. My też swoje tutaj centraly dowodzenia obsadzamy przy monitorach, śledząc codzienne wydarzenia. No, ja nie byłem obecny przez prawie 4 dni w zeszłym tygodniu ze względu na sprawy studenckie, różne załatwienia młodzieżowe. Wypiąłem się z tego y, świata informacji i po powrocie okazało się, że oczywiście jest tego cała masa. No i nie są to informacje ani specjalnie pocieszające, ani specjalnie rozrywkowe. Chociaż dzisiaj zaplanowaliśmy y, temat taki y, troszkę cinkciarski, wszystko po 5 złotych. Jak się ja... można łatwo domyśleć, chodzi o waluty. Bo tak się właśnie zbiegło w, w, w ostatnich dniach, że y, kluczowe y, waluty, którymi obsługujemy się w Europie, no były właśnie po 5 zł, dolar, funt, euro, y, tylko ta złotówka coraz taka bardziej słomiana jest. No ale Glapisz, on ratuje, to panujemy, wszystko dzisiaj odbiło, także nie, no jest okej. Okay. Co no narzekasz? Nie są? My, założeniami naszej polityki jest silna złotówka, a w czwartek będzie konferencja, na której Glapiński przedstawi kolejną mizerną podwyżkę o 25 punktów bazowych i powie, że to wystarczy, bo grozi nam kryzys, recesja i wojna i tak dalej, więc no musimy dbać o rozwój gospodarczy. No, i no właśnie będzie takie pitu-pitu 17% inflacji w drodze do 20%, więc no, no cóż, no to wszystko są koszty yy, wojenne, no wiadomo, że to nikt nie ma winnych tutaj, winien jest Putin i koniec. Ja, yy, ja może jeszcze tak. Yy, tak yy element bieżący, który mi się rzucił w oko, ucho i, no, i mnie trochę zdenerwował a propos y, y, y, propozycji w Warszawie y, przez znanych ludzi wylansowaną dzisiaj marszu pod wspólnym banderą. No tak, i... to właśnie też miałem w rozpisce. Na tak, dziesiątkę. Oczywiście, że ja sobie to też przygotowałem. Wspólna Bandera to jest, myślę, szczególnie to, co Kresowiacy lubią, ze względu na doświadczenia swoich wcześniejszych pokoleń i, i, i wspomnienia rodzinne, także poziom absurdu osiąga już takie poziomy kosmiczne, kosmiczne, takich satelit już ponadziemskich. Ja nieprzypadkowo zmieniłem tutaj w tym rzeczowniku płeć. To, no bo chyba to się, to się u nas źle odmienia. To jest rodzaj męski, tak mi się wydaje, ten Bandera. Rodzaj męski, ale ja ostatnio tak właśnie dotarło do mnie. No, no z dużą refleksją to odebrałem że głównie ta cała potyczka na, na Ukrainie to się odbywa o prawa LGBT, LGBT. Czy tam, tak to powiem, żeby te automaty nic z tym nie zrobiły. Mhm. Jest to trudna sprawa, bo wprowadziło mnie w tak dużą konsternację, że doprawdy nie wiedziałem, jak to zdyskontować. Pacany mówią, że to jest, to jest wielki krok odważny i poważny i musimy to rozważyć i się przyłączyć i zorganizować no. i to w tygodniku Solidarność, który ja do tej pory no szczerze powiem no, darzyłem nieukrywaną sympatią no, i, i, upadają i... autorytety i to tylko to, to, to nie jest jedyny autorytet, który upada w ostatnim czasie jest tego zdecydowanie więcej pierwszym, który mi się kojarzy to jest Właśnie miłościwie nam panujący urzędnik na stolicy apostolskiej, który podpisał deklarację w Kazachstanie o równości wszystkich religii. Tak. To, ale nie będziemy się tutaj, tutaj krygować, po prostu od po inne takie. Wszystko to ma swoje prawa i praktycznie pluralizm po całości i mszę sobie odprawimy, zagramy w piłkę przed ołtarzem, a potem odprawimy modły pod przywództwem jakiegoś szamana z buszu, który tam wezwie łubu dubu, wzywam łubu wudu i tego. I będzie bardzo pięknie. Odprawiliśmy kumeniczne modły do wszystkich bogów naszej galaktyki. i No i be happy i tego. I kumbaja mhm. będzie. Po prostu. No, ja. Na początku musimy być fajka pokoju, nabita tak. odpowiednim zielem. Wtedy ten cały spokój jest taki wszechogarniający. O, przeszliśmy od razu tutaj do, do takich, bym powiedział, przerysowań, ale no dzisiejszy poranek muszę powiedzieć, że, że taki nie był wesoły, ponieważ pomimo wesołego tytułu po dłuższej refleksji dzisiejszych wpisów no ogarnęła nas e, lekka depresja polityczna, gospodarcza i w ogóle kulturowa. E, przez dłuższą chwilę zapadła cisza, każdy się w jakiejś tam refleksji zatopił. E, nie wiem, czy to już teraz tak będzie, że my tak jak w tym tunelu, od ściany do ściany, od absurdu, po tragedię, e, przez humor, przez znowu jakieś e, waleczne historie i tak dalej. Widać, że ten eklektyzm systemowy kulturowy, stylowy zaczyna być dominującym nurtem. Multikulti. Ja powiem tak, że ja nie, nie, nie mam nic przeciwko dobrej fajce Ignoralnie, generalnie zioło absolutnie nie uważam za coś dramatycznie niewłaściwego, no ale jest właściwy czas i miejsce na wszystko. Prawda? No, że niekoniecznie musimy libacje y, narkotyczne przenosić na ołtarze. No, tak, tak bym zaproponował delikatnie, nie mieszajmy pewnych porządków. No, tak Od jest, razu wrzucę no, gabinety polityczne. Taki jestem bardziej tradycjonalista, ale widać, że przywództwo świata obecne no nie, nie, nie, się nie zgadza ze mną i robi na przykład libacje narkotyczne y, przy najważniejszych stolikach nie? I, tam podpisują jakieś traktaty i ściągną kreskę, no i, tam, no i, no i, tam. No i są przyjaciółmi. A potem nam ogłaszają w, te, w tych filmach propagandowych, że właśnie zawarliśmy bardzo ważne porozumienie. Tak. I siąpią przy tym noskiem. Tak. No, no, no, no troszeczkę, troszeczkę powagi, no, ale nie wiem, czy w takich odjechanych czasach, czy w ogóle można o tym mówić, no bo to jest groteska yy, połączona z tragi gdzie giną tysiące ludzi, a oni sobie robią z tego jaja i, i, i traktują nas jako yy, milionową, miliardową rzeczę baranów, no nie wiem, to, to jest trochę żenujące, trochę takie przygnębiające, bo ta miliardowa Rzesza Baranów zachowuje się tak, jakby była rzeczywiście stadem, no więc no mój Boże, no, ty, i za bardzo się w tym towarzystwie barańskim dobrze czuję, komfortował, cały czas mi się zdawało to już kilkadziesiąt lat, że należy do gatunku rzekomo homo sapiens, Tu się okazuje, że nie, użytkowo jestem, <gryś> powinienem siedzieć na drzewie, <gryś> no i powiem ci, że to mi najbardziej doskwiera no jakbym to miał jasność od początku ten został na tym drzewie nie? ale tu kurde dyson <grych> kiedyś budowało się domki na drzewie każdy chłopak taki domek chciał zbudować drzewo mogło być niskie, ale żeby tam było chociaż pół metra kwadratowego jakiejś podłogi z desek gdzie można było przycupnąć i tam rozprawiać o, o różnych męskich sprawach w krótkich spodenkach oczywiście, będąc jeszcze, e, taka moda minęła do, do tych wszystkich walecznych, że tak powiem, wzorców. E, na razie się nie nawiązuje e, i obawiam się, że Europa będąc e, na linii zderzenia, jakby nie było nie tylko z Rosją, ale z całym blokiem wschodnim e, i gospodarczo, i politycznie, i militarnie, no w pewnym momencie okaże się, że jednak przeszarżowała i że to przebudzenie będzie raczej bolesne. Nie powiem, że mam taką nadzieję, do no bo tak bym sobie życzył, żeby mi ktoś zrobił krzywdę, no ale, ale to, to wygląda na to, że jest to nieuniknione, żeby to przebudzenie w ogóle nastąpiło, tak? No, no właśnie, bo cały czas tutaj my o tym mówimy, że ten kontakt z prawdą, z rzeczywistością, z realizmem w ostatnich latach powiedzmy 10-15 był mocno nadwyrężony, a w tych bezpośrednio sąsiadujących czasach no praktycznie zmierza do zera. Jest to absolutna fikcja. Literacko-polityczno-marketingowa na zasadzie takiej, że można sobie dowolne rzeczy robić w gospodarce i w polityce i w wojskowości i że to nie będzie miało absolutnie żadnych konsekwencji, że politycy mogą zlecać drukowanie pieniędzy wprost pociągami, wystarczy wybrać z bankomatu jakąkolwiek kwotę. Oczywiście są świeżutkie banknoty z, z kolejnymi numerami w drukarni, i to praktycznie nie spotyka się starych banknotów, to jest unikat. Nie prowadzi to do niczego dobrego, i kolejna taka refleksja jest taka, że my zasadniczo powiedzieliśmy już o wszystkim. Ja się tak dzisiaj zastanawiałem, jak długo można, można słuchaczy przygotowywać do tego typu sytuacji, czy to jest celowe, czy to jest zasadne ażeby mówić o tym i myślę, że jednak jest zasadne, dlatego, że z biegiem miesięcy, to jest takie doświadczenie naukowe wprost bym powiedział, z biegiem miesięcy te wszystkie hipotezy nabierają takich realnych kształtów ekonomicznych, politycznych. Pewne rzeczy wątpliwe się wykruszają, te czarne konie nabierają zupełnie nowej siły Okazuje się, że są wiodące w zaprzęgu kolejne zjawiska, które były zupełnie absurdalne, niedorzeczne i, i można by powiedzieć głupkowate. Jednak nie. Politycy zapewniają nas o tym, że są w stanie to wdrożyć, zrealizować i kontynuować nowe kierunki rozwoju z tych właśnie absurdalnych punktów. No, wspomniałeś tak zwaną nowoczesną teorię monetarną, którą promuje kilku gości. Dwoje jest tak tych prominentnych. To jest jeden Brytyjczyk, który tu jeździ po Europie z wykładami. On jest dobrze zakolegowany z klubem z Davos i jest przez nich finansowany i pani profesor z Uniwersytetu bodajże w Chicago. Bardzo poczciwa i sympatyczna osoba. Tych dwoje ludzi pisze różne artykuły od, od wielu lat. Ja ich z powodu zainteresowania tą tematyką już dosyć dawno temu wziąłem na, pod lupę i uważnie obserwuję kolejne postępy i wygląda na to, no Tak jak to było już pięć mniej więcej lat temu, że ta linia, że tak powiem, nie powiem piśmiennictwa, no, ale jakiejś propagandy ekonomicznej, Wejdzie do głównego nurtu, mimo swojego absolutnie idiotycznego pochodzenia i argumentacji. Wejdzie do głównego nurtu, pożeni się w tym nurcie z tradycyjnym zapleczem socjaldemokracji, zwłaszcza w Europie. I wytworzy całkiem pokaźny, pokaźną linię, że tak powiem, argumentacji takiej właśnie socjaldemokratycznej, marksistowskiej, lewicowej i centrowej. Także się okazuje, że część europejskich liberałów i zielonych bardzo mocno jest teraz w tym środowisku zakorzeniona i promuje teraz tę tak te zwaną nowoczesną teorię monetarną całkiem poważnie na uniwersytetach także i jest to jeden z, jeden z odłamów tego, tej właśnie zielonej transformacji sprawiedliwości społecznej i ich główne hasło to jest dochód gwarantowany. Czyli tak zwany dochód obywatelski, czy jakkolwiek to nazwać, bo ta ma różne nazwy, ale wiadomo o co chodzi, że pewny dochód co miesiąc dla każdego obywatela. Przetestowany już na wszystkich kontynentach, w różnych tam konfiguracjach. W jakimś zakresie to działa, więc no, próby polowe zostały wykonane i czekamy tylko tak naprawdę z mojego punktu widzenia na sygnał startowy, bo jestem przekonany, że finansowe władze we Frankfurcie, Europejski Bank Centralny i otoczenie te teorie po cichu wspierają. Mało tego, są gotowi do jej wdrożenia, bo takie projekty w Europie były wycinkowo w dużych miastach w pewnych okręgach czy województwach, jak to nazwać, bo to się różnie nazywa w krajach europejskich, przeprowadzono, czyli w różnych kręgach kulturowych europejskich przeprowadzono testy, jak to faktycznie funkcjonuje. One trwały wiele miesięcy, no i były nadzorowane przez władze Unii Europejskiej, przez władze finansowe. Więc pod jakim kątem? No, przydatności, użyteczności, tak? Więc to, to, to nie jest wymysł taki jakiś ambicjonerów y, y, akademickich, że im się coś uroiło i napisali kilka książek, tylko to jest już praktycznie ustabilizowany, zakorzeniony mocno nurt y, ekonomiczno-propagandowo-polityczny. Tak? z odniesieniami poważnymi właśnie do ruchu zielonych, do tej obrony planety, do tak zwanego Agenda 2030, do tak zwanego ESG, czyli tego ruchu sprawiedliwości biznesowej. To są wytyczne przez różne tam organizacje pozarządowe z kręgu Króla Karola obecnie nadzorowane i firmowane w różnych sosach, głównie ONZ-u. Sprawiedliwość społeczna tu się miesza z tą sprawiedliwością biznesową, odpowiedzialnością biznesu i tak dalej. I to doszło już do tego, że wytyczne sprawiedliwości społecznej i środowiskowej ESG właśnie, Environmental, Social and Governance, te trzy wektory, sformalizowane w iluś kilkudziesięciu punktach i sprecyzowane już w formie wytycznych organizacyjnych, na przykład dla przedsiębiorstw, dla banków i dla e, e, organizacji, że tak powiem, e, e, pożytku publicznego, to zostało już dawno sformalizowane i te wytyczne są wdrażane obecnie jako zalecenia dla biznesu na przykład na Wyspach Brytyjskich, jako wymogi, na przykład konieczne do uzyskania kredytu. No tak, no to tak działa. I na kontynencie tutaj naszym, już europejskim, bez Brytanii, także to już jest wprowadzane, między innymi w Niemczech. Danii, w Holandii, w Niderlandach tak? I, i na wielu innych rynkach. Od góry jest to wdrażane w Polsce pod naszą nieuwagę. Nasz rządzący Pinokio także to wprowadza. Między innymi jednym z tych, z tych planów to jest tak zwana dekarbonizacja i ona się odbywa dla nominalnie te, te, główne hasło to jest te, czyste powietrze, ale tak naprawdę jak spojrzysz w szczegóły, no to tam się ta sprawiedliwość środowiskowa i społeczna ESG, tam w szczegółowych tych planach, programach tych organizacji, które to popierają, po prostu non stop przewija, czy innymi słowy Pinokio realizuje, nie wiadomo, bo on się tym nie chwali w czyim imieniu, te założenia ESG, na naszym terytorium etnograficznym. No, tak to należy nazwać i, i powiedzieć sobie uczciwie, prosto w oczy. Wiele właśnie zjawisk tego typu, z pozoru daleko położonych od siebie znaczeniowo i zupełnie niezwiązanych, okazuje się, że jednak jest zawartych we wspólnych planach globalistów, które zostały już przecież dawno opublikowane, wiadomo, i można bez trudu znaleźć identyfikację tych procedur i procesów. Między innymi ten właśnie wspomniany dochód gwarantowany, który dla mnie ma zupełnie inną definicję, mianowicie zawsze kojarzy mi się to z, z pojęciem wyuczonej bezradności i uzależnienia, bo taki też jest tego cel. A od kogo to uzależnienie ma powstać? no od czynników rządzących, które ze swej łaski rzucą coś tam plebsowi mniej lub więcej, w zależności od jego punktów społecznych. I wtedy będą te pod podstawowe potrzeby zaspokojone, albo też nie i spadek z drabiny społecznej na samo dno, tam gdzie tych świadczeń już nie będzie można dostąpić. Także wszystko porusza się według tego schematu, który no właściwie kilkadziesiąt lat temu powstał. Został szczegółowo opracowany, zatwierdzony przez globalne elity i ochoczo jest teraz realizowany, Pomimo tego, że jeszcze właściwie dwa lata temu tak z 90% tego, co obecnie obserwujemy na co dzień, było zakwalifikowanych jako bzdura i Teorie spiskowe. One praktycznie co tydzień kolejna się odspiskowywały. Mogliśmy sobie to obserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy. Osoby uważne i kojarzące fakty nie mają już absolutnie żadnych wątpliwości, dokąd to wszystko zmierza i jak to, jak to wygląda. W poprzedniej naszej audycji, jeżeli ktoś starannie przeczytał rozpiskę tytułową, to ta decywilizacja była złożona z bardzo wielu procesów. Ja tutaj powiem, jak to hasło powstało. Po prostu tak przebiegają procesy społeczne, że najpierw jest ta dewastacja, potem ktoś się nad tym zastanowi, postanawia wyrazić sprzeciw i jest ten sprzeciw wyrażony w postaci oczywiście fizycznej. bo jak to mawiali klasycy, raz zdobytej władzy dobrowolnie nie oddamy. W związku z tym ten sprzeciw musi być rzeczywiście mocny. Ale komentarz też się pojawił bardzo e, humorystyczny, z zagadką. E, wszystko na D, zgadnijcie, z, e, z czym mi się to kojarzy. No ja tam e, wiedziałem, z czym się kojarzyć mogłoby. Wszystko na D, to jest po prostu DDR. E, Spotkała mnie za to nagroda, jeden kilowat e, dla pana. Krótko, a treściwie, prosto w bramkę, jesteśmy na kursie i na ścieżce do neokomuny i to takiej twardej neokomuny światowej i to już nie jest żadna teoria, to, to jest praktyka, <śmiech> więc <śmiech> trudno tego nie, nie dostrzec, ja wiem, że to jest przykre, zwłaszcza dla naszych rodaków, obywateli nadwiślańskiej strefy etnograficznej, których się traktuje jak Indian, ofiarowując im w nagrodę paciorki, no, no bo po prostu to już staje się oczywiste, że neokomuna rządzi i zamierza to wszystko opanować w całej Europie zarządzanie kolektywne dobrami poprzez gospodarkę niedoborów, która się teraz pięknie rozwija od samego źródła, czyli od podstaw energetycznych, dotknie wyższe piętra, bo jak zabraknie energii, to zabraknie jej pochodnych, czyli wytworów na przykład przemysłowych i będzie co? No, będą kartki, będą przydziały, będą pozwolenia, no bo przecież nie pozwolimy przecież ludziom umrzeć, więc musimy mieć zezwolenia. Musi być jakaś kontrola tych rozdziału dystrybucji dóbr rzadkich, no, których brakuje, więc no, pff, mój Boże... Wszystko się zmienia, wraca bardzo szybko do starego nurtu, dlatego że no chyba ktoś tego pragnie. No bo chyb, chyba ta ideologia komunalna nie wzięła się przypadkowo, bo jest promowana, jest wychwalana, jest wdrażana. Więc myślę, że ktoś jednak w nią wierzy, skoro jest jest tak nachalnie nam wciskana po zaledwie trzech dekadach tak zwanej wolności, wolnego rynku i wiary w kapitalizm. A teraz, no... Kapitalizm tak, ale wypaczenia nie. To musi być taki kapitalizm z ludzką twarzą, taki regulowany. To musi być taki kapitalizm sprzedziałany, taki właśnie koncesjonowany, uporządkowany. To nie dziki rynek wolnej amerykanki, tylko taki właśnie cywilizowany rynek wyregulowany. No i teraz regulatorów jest więcej chyba niż tych wytwórców i no i efekt jest taki, jaki znamy z komuny, czyli czyli to, co zawsze podział biedy sprawiedliwy jak najbardziej, bo to wszystkim należy się równo, żeby nie zamazli, więc mamy Gwarantowaną temperaturę 19 stopni. Na razie tak mówią, że to jest sprawiedliwa i tego dopilnujemy. Jak będziesz miał więcej, to sąsiad cię zakapuje <śmiech> <śmiech> i dostanie cukierka w nagrodę i przydział, nie wiem na co, talon na balon albo... <śmiech> Albo dodatkowy przydział na dwa kilo schabu, nie wiem, no co tam wymyślą, to będzie. E, albo na wycieczkę pojadą do, do, do Łowicza obejrzeć pasiaki ludowe, nie, nie wiem, co, cokolwiek tam. Będzie jakaś nagroda, chyba też pieniężna dla donosicieli, to już jest sformalizowane, między innymi w Szwajcarii i w Niemczech, bo to zawsze te południowe narody, nie, mówiące trochę po niemiecku, to było tak do, dobrze zorganizowane, donosicielstwo urzędowe. Więc y, pamiętaj, jak masz nakręcony termostat na więcej niż 19, to w bogobojnej i bogatej Szwajcarii sąsiad cię nie, nie tylko może, ale jest jego obywatelskim obowiązkiem cię zakapować za bodajże 500 franków, nagrody obywatelskiej. No, A po trzeciej próbie, tak powiem, czy po trzecim wykroczeniu, złamania rozporządzenia o ochronie energii, no grozi Ci trzy lata. No nie Bo wiem, by... czy ta decydowa już jest po drugim razie. Po trzecim. Po trzecim. Trzeci, przy, przy trzecim razie... Czyli do łagodnie, no spoko. Po trzecim razie do więzienia dopiero za przekroczenie temperatury na termostacie to jest luz. No y a, wiesz, no basenusz już nie możesz ogrzewać. Sauna także ma ograniczenia, jest zakaz. Także wiesz, no... Co z tego, że masz miliony, ale jesteś obywatelem, panie prokuratorze. Wie pan, ja jestem prezesem banku. My wiemy, ale u nas jest demokracja i wszyscy są równi wobec prawa. Także, panie prezesie, przy trzeciej, jak pana trzeci raz złapiemy, to, to nieładnie. że tak, musieli... są do tego zdolni oni to zrobią, to, to nie są żarty, bo tu, wiesz, to, to jest kraj naprawdę uporządkowany. Także ja się, ja to ze strachem w oczach czytam, że to, że to tam jakiś neonazizm wkracza, czy cokolwiek, czy tam Hitler rządzi, nie wiem, ale powiem Ci, że jak w takim demokratycznym, samorządowym kraju już takie rzeczy się dzieją, no to wyobraź sobie, co u nas się będzie działo w neokomunie. Chociaż ja mam relatywnie dobre zdanie owo polskim narodzie w, w obszarze tego typu problemów, bo mimo wszystko to kablarstwo i konfidencja jest bardzo niemile widziana w naszych środowiskach i kojarzy się tutaj z najgorszymi tradycjami II wojny światowej. Także tego typu historie, no i jeszcze w czasie powojennym po też to, żeśmy przerabiali. Także jeżeli się dobrze żyje z sąsiadami, to oczywiście tego typu historii nie powinno być, a nikt też specjalnie nie ma ochoty wyrzucać pieniądze na 24 stopnie przy otwartych oknach. Także tutaj pewna równowaga zapewne będzie, natomiast duże miasta w dużym skupieniu, gdzie są ludzie sobie obcy, którzy też próbują, no nie daj Boże, jakby za to było jakieś punkty społeczne ustanowione, tak jak w Chinach, no to wtedy rzeczywiście ten proceder mógłby się rozwinąć, bo człowiek człowiekowi wilkiem w takich obcych środowiskach i to niestety jest poprzez wiele eksperymentów potwierdzone, że ludzie wydobywają z siebie negatywne instynkty, jeżeli są za to wysoce punktowani, i jeżeli takie są oczekiwania władzy, to te eksperymenty, wiadomo, były przeprowadzane w latach 60. i 70. No, brzydkie oblicze ludzkości jest to coś takiego. Natomiast przed nami rzeczywiście cały szereg ścieżek yy, przeszkód i yy, ścieżek zdrowia takich milicyjnych wprost nawet, jeżeli władza szykuje taki y, y, wachlarz różnego typu przeszkód gospodarczych, y, głównie gospodarczych, ale także podatkowych i organizacyjnych. Y, y, wspominana już w poprzednich spotkaniach y, ustawa y, o ustanowieniu generalnej guberni, ja to tak nazywam, z dniem 1 stycznia 2023, sztywna data wdrożenia. Natomiast y, zwykle jest to w odniesieniu do daty publikacji lub ogłoszenia. Y, f, f, jeszcze f, no, Nigdy nie ma daty sztywnej, zawsze są jakieś ruchome. Y, żyjemy w ciekawych czasach i y, no, no, szereg jest to takich spraw, do których no, nawet bym powiedział, nie wiadomo jak się odnieść. Y, po tych czterech dniach przerwy w czytaniu, y, Powróciwszy do lektury codziennych portali i forów, gdzie czytam takie bardziej zaawansowane wiadomości, no to muszę powiedzieć, że człowiek jest się w stanie podłamać. Ile jeszcze przed nami jest tych wszystkich ścieżek zdrowia? Jak bardzo to będzie narastać, bo tutaj widzę taki paraboliczny wzrost, to nie jest wzrost liniowy. Te okresy między kolejnymi punktami istotnymi są coraz krótsze, a kolejne poziomy absurdu są coraz większe. Więc widać, że wszystko zmierza do grubego przesilenia. Teraz następuje ciągnięcie kołderki na wszystkich poziomach. Każdy ciągnie w swoją stronę. Kto silniejszy, ten przeciągnie, a kto słabszy, to puści. To było właściwie wiadomo już dwa lata temu, że wszystko do tego zmierza, że kryzys wirusowy nie był bez przyczyny, ponieważ on także był zapowiedziany. Wszystkie te w ogóle tematy są w, w prasie niszowej i w, w publikacjach, że tak powiem gabinetowych szczegółowo omawiane. Jesteśmy tego świadkami. Myślę, że historycy, antropolodzy i strategzy mają wielkie używanie obserwując jak te trendy, które przez dziesięciolecia były zapowiadane i opisywane teraz się właśnie realizują i obserwują sobie jak ten materiał społeczny reaguje, czy przewidywania planistów rzeczywiście się spełniają, czy opór jest istotny, czy też marginalny. Czy sprzeciw, jeżeli się pojawia, to jest twardy i zdecydowany? Przykładowo jak w Pradze. Oni tam specjalnie nie hałasują, ale wyszli w terminie, o czasie, zdecydowanie w dobrym momencie, mówiąc, nam to nie pasuje. Ja tego niestety tutaj w Polsce nie widzę. Są owszem jakieś niszowe protesty, ale to są doprawdy niezauważalne sprawy. Jeżeli ktoś nie jest świadkiem tego albo nie uczestniczy w tego typu proteście i sprzeciwie, to nie jest się w stanie dowiedzieć. W Czechach, jeżeli coś się dzieje w Praze, to praktycznie cały kraj o tym wie natychmiast, bo jest Praga i reszta kraju, także widać ten nacisk wiodący na metropolię. No U nas tego ja nie obserwuję niestety. No bo jesteśmy bardziej wieśniackim krajem, ale nie bijmy się za mocno w piersi. No po prostu jesteśmy w tym miejscu, w jakim się znajdujemy. No i po prostu jest tak, jak jest. No i to trzeba z tym zgodnością przejść do porządku i iść dalej. Ja bym jeszcze wrócił na, na moment do tych wniosków, które wypływają z przykładu szwajcarskiego, bo to jest kilka bardzo istotnych wniosków, które z tego można wysnuć i one są naprawdę poważne. Szwajcaria jako ikona wolnego rynku i zamożności bezspornie należy do czołówki bogactwa światowego, jeżeli chodzi o przeciętny dochód na głowę mieszkańca. Jeżeli chodzi o poziom zamożności i komfort życia bezspornie jest w czołówce europejskiej i jeżeli tam w, w, w, w, w, można powiedzieć w mateczniku wolnego rynku i bankowości i zasobności tego typu rzeczy się pojawiają to należy wyciągnąć stosowne wnioski. Pierwszy jest taki, że dotychczasowa forma kapitalizmu jest na wyczerpaniu i umiera, jeżeli w ogóle jeszcze funkcjonuje. Następuje nowy etap kapitalizmu, być może jego całkowita atrofia, być może przecież gnięcie się w nową formę kapitalizmu społecznego, nie wiem, ale dotychczasowa forma tak zwanego wolnego rynku z całą pewnością już nie obowiązuje. Drugie że komunizacja życia społecznego postępuje w zastraszającym tempie i została zaakceptowana, znormalizowana, także nas przyzwyczajonym do pielęgnowania swobód obywatelskich w obywatelskim Zachodzie, nawet w takich krajach. No, stawiających na samorządność i wolności obywatelskie na piedestale, bo Szwajcaria jest ojczyzną tej wolności i tam jeżeli coś ci się nie podoba, no to organizujesz referendum, tak? I ono jest, wyniki jego są honorowane na szczeblu tym całego związku, tej, tej całej Republiki Związkowej, no bo to jest taki kraj konfederacji, tak? Tak, Więc... wzorcowa demokracja, jeżeli chodzi o sposób głosowania. Obywatelska, to, to bez tak. przesady to, to obywatelskie jest tam w nazwie nieprzypadkowe. No i się okazuje, że w takim kraju także z powodu jakichś przewidywanych ograniczeń twardych, których się nie da obejść, kapitalizm przestaje działać, wolny rynek nie funkcjonuje, no i zamiast swobód obywatelskich pojawia się komuna. Na razie na wycinkowo z powodu stanu wyjątkowego, energetycznego i tak dalej. Co nam to mówi? No, że te ograniczenia, te przewidywane kłopoty są tej miary, że ich nie da się obejść i wolny rynek ich nie załatwi. No, nie ma pieniędzy, który, za które Szwajcarzy kupią brakującą energię, bo prawdopodobnie jej zabraknie. To dlatego jest tak z, z, z, sformalizowane, że oni przewidują, że im ileś tam procent tej energii, czyli prądu i tego ciepła zabraknie nie będą mogli tego kupić za żadne pieniądze, bo, no bo, bo im sąsiedzi i nie sprzedadzą, nie dostarczą, tak? A z kosmosu nie da się tego ściągnąć, tak? Więc, więc im zabraknie, więc muszą oszczędzać. A żeby to skutecznie przeprowadzić, to wprowadzą za mordyzm. Na razie taki lokalny, chwilowy, tylko w tym zakresie, oszczędności energii, no, ale przecież wiadomo, że nienaruszalne tabu zarówno wolnego rynku, jak i swobód obywatelski zostało właśnie przełamane. Tak? A skoro raz się przełamie, no to dalsze łamanie będzie bezkarne, tak? To jest proste sprawdzian reguł tak zwanej demokracji i wszystkiego. No wiesz, no, dziewictwo się traci raz, po prostu. Takie są doświadczenia medyczne, już nie mówię filozoficzne. Medyczne, taka jest prawda biologiczna. I to chyba dotyczy moim zdaniem także systemów społecznych. No, system raz złamany jest podobnie jak inne rzeczy już złamany, Trwale, no. Mówi się ty, złamany. Prawda? No. Taki raz złamany, już pozostaje złamany za, do końca życia. Tak czy nie? No tak, ta erozja następuje społeczna, systemowa, polityczna. Bezpowrotnie, aż wszystko idzie w perzynę. Następuje kolejny upadek jakiejś tam cywilizacji, czy, czy narodu, czy regionu świata. Albo pogrąża się on w, w bratobójczej walce, albo w wojnach między sąsiadami. No, przed nami różne tego typu y, perturbacje. Y, widzę, że y, dzisiaj y, nowy poziom narracji w Polsce wszedł. Mianowicie y, mielą żarna, że tak powiem. Jak coś umielą, to wyplują. No i umieliły dzisiaj, że przygotowujemy Polaków na użycie broni A. Także pytanie, czy my jej mamy użyć, czy wobec nas ma ona być użyta? Ciekawie to brzmi, bo po co opowiadać o czymś takim, jeżeli nie ma jakiegoś konkretnego pomysłu. A tu się okazuje, że najpierw tabletki z jodkiem potasu, obojętnie co one tam w sobie zawierają. Teraz narracja tego typu, tak jak Liska Atomówka. Widać, że chętnych nie brakuje. Anegdoty polityczne mówią o tym, że zasadniczo główni zwolennicy wojny siedzą w Waszyngtonie i w Warszawie. I oni właśnie tak bardzo zachęcają do rozwoju wypadków w tym kierunku. No jest to przykre, niebezpieczne a przede wszystkim y, y, kosztowne dla całego kraju, bo może nas kosztować nie tylko pieniądze, ale bardzo y, poważny uszczerbek na substancji narodowej, ludzkiej i terytorialnej. Y, żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach i y, tego typu wyskoki, jeżeli w gabinetach politycznych y, y, się pojawiają, no to widać, że ktoś na to ma jakieś tam pomysły, Inną sprawą jest, jak szybko zdąży do samolotu i wyleci na Madagaskar, czy jeszcze w inną stronę. No, my stąd nie ruszamy się donikąd. Trudno wyekspedywać cały naród na w czasy długoterminowe. Tego się nie da zrobić. Natomiast pozostaje konkretny problem. i Ta eskalacja, do której niestety zmierzamy w krótkich tygodniach, zaczyna być widoczna nawet dla pospolitego obserwatora. Pamiętasz Andrzeja Lepera i jego hasło wiodące Balcerowicz musi odejść? Tak, oczywiście. Balcerowicz jest nadal aktywny. Ma swoją taką, taką organizację polityczną no, w ograniczonym zasięgu, ale czasami się odzywa, ostatnio jest bardzo y, aktywny w związku z totalną niezgodę, niezgodą na linię gospodarczą i polityczną obecnego rządu. I co bardzo znamienne, temperatura chyba już urosła do y, tak wysokiego poziomu, że y, poprosił, w, w, wydaje się, o pomoc y, swojego y, przyjaciela sprzed kilkudziesięciu lat, Jeffreya Zagsa, który z którym razem pod ramię wprowadzali terapię szokową. Jego też mam wynotowanego na dzisiaj. I, teraz, i, i transformację ustrojową, to było już dawno temu i spowodowało nieusuwalne, że tak powiem, szkody w pewnych dziedzinach gospodarki polskiej. Niepowetowane, nienaprawialne już właściwie, na których wyrosły przez dziesięciolecia ogromne majątki. No było to celowe działanie nie trudno zgadnąć niemniej sama transformacja jako taka została uznana chyba słusznie za podręcznikowy przykład cudu gospodarczego no i tu mam ambiwalentne uczucia co do Zaksa który z naprawiania państw trzeciego świata do jakiegoś poziomu gospodarczego uczynił sobie no życiową karierę, bo on to nie tylko w Polsce zrobił, w wielu innych krajach. Trudno przypisać mu całkowicie złą wolę, taką, że był wysłannikiem lobby lichwiarskiej międzynarodówki, która chciała wykorzystać Polskę, bo nie takie było jego główne założenie, które realizuje dosyć konsekwentnie i odżegnuje się od, od zleceń i zadań, które są obrzydliwe moralnie, czyli że ewidentnie służą Jakieś duże zamierzenia inwestycyjne do po prostu drenowania biedniejszych krajów, w czym celuje między innymi pewien, pewna organizacja finansowa międzynarodowa, której nazwy nie wspomnę po to, żeby nie mieć kłopotów tutaj z, z, no, z edycją tego materiału. Ale jest taka organizacja, która służy jako no, tak, dawca kredytów ostatniej szansy, które no, nie wolą te zadłużone kraje jeszcze bardziej i poddając je kontroli międzynarodowego kapitału. To, to wiedzą wszyscy w tych zamierzeniach, co jest bardzo znamienne, tutaj mówię, a nie jestem jego wielbicielem, to mówię to na marginesie działań ZAKSA. On w tych, od tych działań i projektów się odżegnuje, więc to zapisuje na jego dobro, że to jednak to nie jest taki całkiem zły czarny charakter. Więc ma jakieś poważne jego działania, zwłaszcza ostatnie wskazują na to, że albo go sumienie zabolało, albo na, na końcówce swojej kariery chciałby napisać swoją biografię taką ulepszoną, żeby to lepiej wyglądało, więc jakby no jest, stał się bardziej społeczny, bardziej aktywny w tych różnych działaniach, powiedzmy sobie, tych moderacyjnych polityki międzynarodowej i mam wrażenie, że Balcerowicz poprosił go o pomoc w tym no, w umiędzynarodowieniu problemu Polski w starciu z Ukrainą i jego głos był dzisiaj, wczoraj, całkiem jednoznaczny, Rząd po prostu odradza Polsce dalszą eskalację wojny na Ukrainie, to jest raz. Dwa, no, że Wskazał w, w, sprawców wysadzenia rur z, z, z gazem. No i t, t, t, ci sprawcy no chyba nie są zadowoleni. No chyba nie są. I właśnie to jest rozwiązanie zagadki, yy, yy, yy, yy, która się pojawiła, yy, no nie że tak powiem, w sposób niezamierzony w poprzedniej audycji jeden ze słuchaczy nas o to zapytał, że z tym ludzkiem to on nie wie o co chodzi. Otóż Józek po prostu symbolicznie jeździ tą żółtą łodzią podwodną i różne rzeczy załatwia. Także pojawił się też inny komentarz. Józek jest osobą honorową, jak obiecał że rury nie będzie to nie ma rury. W no i on wiedział, co obiecuje, tak? wiedział. Sam osobiście tej rury tam nie dźgał, żadnym szpikulcem, natomiast rura jak nieszczelna jest, tak dalej będzie. No i w związku z tym całe negocjacje związane z ewentualnym powrotem do zasilania Europy, a w szczególności Niemiec rosyjskim gazem, no po prostu szlak trafił i nie będzie tej ścieżki dyskusyjnej w ogóle, bo nie ma o czym gadać. Tak, ja widzę tu pewne, pewną pozytywną wiadomość, że problem nasz, regionalny, gospodarczy, no i ten powiedzmy sobie wojenny z, z zabaw z niedźwiedziem, wychodzi na, w szerszym kontekście. Na podwórku wewnętrznym są siły opozycyjne obecnie, o poważnej sile i zapleczu i wydźwięku także międzynarodowym. Tego przykład właśnie, ten przykład to jest Jeffrey Zaxi i Balcerowicz i uważam to za zjawisko wielce pożądane i pozytywne, że ta dyskusja zaczyna wypływać na światło dnia, że nie wszyscy są całkiem zlaczadziali propagandą jedynie słuszną, biegnącą od pana Kurskiego i jego następcy, no że, no, że to nie do końca tak wygląda, jak się wydaje. No, że trzeba próbować przynajmniej to zrozumieć i okiełznać, dopóki nie będzie za późno i nie zostaną no, nie spotkamy się z twardymi faktami dokonanymi, które nam po prostu zrobią krzywdę. Wydaje się, że ci goście od tabletek z, z Jotkiem potasu yy, chyba nie biorą te, tego pod uwagę i zamierzają eskalować dowolnie. Tak? Ja nie mówię, że poddawać się propagandzie strachu i tak dalej. Nie mówię, że nie należy swojego interesu realizować zdecydowanie z godnością. No ale gdzieś jest ta granica, że tak powiem, kozaczyzny i ona przemienia się po prostu już nie tyle w zuchwałość, co po prostu w samobójstwo. No i gdzieś te granice trzeba wyznaczyć, że należy się po prostu zatrzymać i, i rozmawiać, czy negocjować możliwe drogi wyjścia. No ale takich chęci tu nie widzę. Tu nie ma jakiegoś planu negocjacyjnego, czy w ogóle alternatywy. W ogóle żadne alternatywy nie są rozważane, bo jest tylko jedna alternatywa, jedynie słuszna droga. Nie zwróciłeś na to uwagi, że w ogóle nie ma mowy o czymś takim, że możemy coś rozważyć i jakieś inne kierunki, być może to jest trochę inaczej. Nie, mamy tylko jednotorową narrację, jednokierunkową drogę, no, która w życiu się rzadko sprawdza w mieście. Tak, szczególnie w, w gęsto zaludnionych terenach przemysłowych i widzę, że to po prostu jest tak dojmujące. Zapewne państwo też również to odczuwają, że tu się coś nie zgadza. Nie można z tego typu państwem jak Rosja, które posiada określoną siłę, i tam nie jest to w ten sposób zorganizowane, że Putin jest carem jednoosobowo i że on tam ma tylko taką trzutkę bojarów, którzy tam sobie coś mruczą pod nosem na boku. To tak się nie odbywa. Tam są określone organy, które oczywiście podlegają wpływom yy, prezydenta i jego świty. Natomiast no nie brakuje w tak dużych państwach nigdy konkurencji, która ma nieco odmienne zdanie na rozwiązywanie problemów militarnych. No chyba ten Petruszew, czy jak mu tam jest najbardziej tego dobrym przykładem, ma podejście zdecydowanie bardziej radykalne do rozwiązywania wszystkich kwestii wojskowych niż sam prezydent, który jakby nie było spotyka się czy spotykał z większością głów państw i z każdym osobiście się znał. Natomiast on też znajduje się między młotem i kowadłem, ponieważ te środowiska twardogłowych, to nam ktoś kiedyś zarzucał, że one nie są aż tak twardogłowe, że to nie jest powiedziane, że są dużo gorsze. No obawiam się, że jest tam y, cały zespół ludzi, którzy prezentują y, tak zwany ruski stan umysłu. Ech, generalicja w większości ze sztabu generalnego nie poważa Putina, uważa go za mięczaka i publicznie mu to zarzucają w, w, w prasie więc to nie jest żadna tajemnica. Uważają go za miękką faję, że to powinno być już dawno pozamiatane, że pół roku to jest o dużo za dużo i że kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, których poszło do piachu, to jest też za dużo. Trzeba było trzasnąć trzy duże atomówki i mielibyśmy spokój. I, i ja, ja, broń Boże, tutaj nie, nie wypowiadam się po, jako recenzent tych wypowiedzi, tylko je cytuję. To nie jest żadna zbrodnia, dla nich. Oni to mówią o 12 w południe i nikt ich tam nie cenzuruje. Oni tak się wypowiadają. No to warto wyciągnąć z tego jakieś wnioski, nie? Że to nie jest opinia odosobniona, że jest pewna grupa, zwłaszcza militarystów, reprezentowanych między innymi przez Patruszewa w Radzie Bezpieczeństwa, że oni są gotowi, chętni, a nawet tak jakby już mają ochotę Putina trochę odsunąć na bok, bo on jest trochę za miękki, że to, trzeba to w końcu załatwić. No i wiesz, to jak się spojrzę od tej strony no to zaczyna się robić groźnie, bo jeżeli jakiś pucz, do którego niektóre środowiska nawołują, ja czyli ich nie będę teraz wymieniał, ale istnieją mocne związki personalno-rodzinne z klanem Sikorskiego tutaj w Polsce właśnie tego środowiska, które stara się zmontować i pisze o tym w Washington Times teraz, że teraz następnym krokiem i celem naszej polityki zagranicznej w regionie Europy Środkowo Wschodniej jest obarzenie reżimu Putina, czyli reżim change. Oni o tym wprost piszą. No to no jak były też ale do, do ale do, do jak ma się teraz zachować Putin, wiedząc o tym wszystkim, yy, na swoim podwórku wewnętrznym. Kiedy, grozi, kiedy jest, znajduje się między błotem a kowadłem, między tymi twardogłowymi, którzy chcieliby sprawę zakończyć twardo i szybko, tak? no bo widzą w tym dla siebie osobiste profity w postaci awansów i tak dalej i mają duże poparcie społeczne w tym kierunku prące, to jest fakt. A z drugiej strony jest zagrożony puczem inspirowanym z zewnątrz. Żeby go, żeby jego ekipę wyrzucić i zastąpić kimś innym. No to, no to, słuchaj, no to jest koktajl taki międzynarodowy, wręcz zaproszenie do jakiegoś spisku. Słuchajcie, wy tam wywalcie tego, tego człowieka, a my już mamy innego kandydata dla was i się dogadamy. Wyobrażasz sobie taki scenariusz? Ciężka no, y sprawa. Tutaj widać, że wchodzimy na zupełnie nowe poziomy komplikacji, chociażby z tego powodu, że sytuacja wydaje się już skrajnie przesilona i to po obu stronach, chociaż z zupełnie innych motywacji. Strona rosyjska widzi, że te punkty są słabe, które posiada, że jest wewnętrzna opozycja, że są protesty społeczne bo oczywiście oprócz popleczników są też przeciwnicy tej władzy, którzy to manifestują. się takiego mema widziałem, czy jak ta mobilizacja 250 tysięcy mężczyzn opuściło Rosję. No to, jest, to jest fakt statystyczny. To, to są oficjalne informacje z ich wyciągnięte z ich MSZ-u. Taka jest prawda. Także to są częściowo rzeczy śmieszne, czy częściowo już nieśmieszne bo widać, że ta destabilizacja rozwija się właściwie we wszystkich ośrodkach, także wewnątrz samej Rosji, a to też jest zachęta do radykalnych środków, które na pewno nie leżą w interesie naszej części Europy, bo wszelkie wyskoki po tamtej stronie kończą się oczywiście odpowiedzią naszym kosztem. Także um, robi się nieciekawie i dosyć y, y, y, trudna jest y, y, ścieżka rozwikłania tego typu problemów. Z punktu widzenia polityki wewnętrznej, tych y, kierunków ostatnich, tak powiem, wydarzeń w Moskwie, ewidentnie wiadomo, że te przyspieszenie działań z, z, z inkorporacją, czyli z zawłaszczeniem, czyli z anszlusem, wschodnich obwodów Ukrainy o miesiąc cały ich plany operacyjne zostały przyspieszone wynika wprost z działań ekipy w Kijowie i jej głośnego wręcz przeraźliwego w sensie, że tak powiem jazgotu propagandy, poparcia z Waszyngtonu, Warszawy i przy mocnym aplauzie Unii Europejskiej jako takiej więc te działania przyspieszyły i też y, utwardziło się stanowisko y, Putina jako takiego, bo nie ma innego wyjścia w polityce wewnętrznej. Ja go tu nie tłumaczę, tylko y, y, objaśniam dynamikę y, działań polityki, która się odbywa na tych samych zasadach w Honolulu, y, w Burkina Faso i, i w Moskwie. No, po prostu te same reguły polityczne, walki politycznej obowiązują. W innych oczywiście kulturowych y, w kulturowym otoczeniu, ale przecież... Człowiek jest człowiekiem i tu, i tam, tak? Podobnie się zachowuje, ma podobne motywacje, nie? Więc yy, podobne, się działają w polityce, politologii, reguły. I w walce politycznej te same mechanizmy działają od tysięcy lat. Nic, nic ilnowi. W starożytnym Rzymie zamachy odbywały się według tego samego scenariusza i schematu. Więc yy, Putin oczywiście, znający historię, doskonale jest tego świadomy i tak naprawdę nie ma innego wyjścia niż co? Szybką eskalację działań na Ukrainie, nie dlatego, że on jest złym wodzem i wataszką i jest krwiożerczy, tylko dlatego, że politycznie nie ma innego wyjścia. A skoro do eskalacji na Ukrainie pchają, dając pieniądze, wyposażenie w Waszyngton i stolice europejskie z Polską, że tak powiem, na pierwszym miejscu, taka jest prawda, ja nie mówię, że my jesteśmy największym darczyńcą, a jeżeli chodzi o, o wsparcie moralne i wojskowe, to, to, to jak najbardziej, przynajmniej na głowę mieszkańca. No to jaki może być tego efekt? No. Szybka eskalacja na Ukrainie, zwłaszcza... Chodźmy do tego, że dnia? wewnętrzne środowiska dają presję od strony pleców Putina, popychając go nowejże, zróbże, bo jesteś tutaj miękka faja. W tym wszystkim, jeżeli chodzi o te rosyjskie zwyczaje i azjatyckie. Tak, a od jutra właściwie klamka zapadnie, bo w południe Putin ogłosi, że podpisał ustawę o. o, o przyłączeniu tych czterech obwodów republik tak zwanych do Federacji Rosyjskiej i będzie teraz konstytucyjnie zobligowany do obrony tego terytorium. Czyli rozpocznie się oficjalnie wojna rosyjsko-ukraińska z udziałem krajów zachodu, które już nie ukrywają, że są tam czynne. Więc wojna NATO-Rosja stanie się, że tak powiem, już faktem praktycznym. Jeszcze nie dyplomatycznym. Jeszcze jest to ostatnia, ostatnia nitka nadziei jest w tym, że ta wojna, mimo że trwa, mimo że wszyscy wiedzą i akceptują to w faktach dokonanych, to nie będzie jeszcze oficjalnie ogłoszona. Ale wojna Ukraina-Rosja oficjalnie będzie zdekretowana, w związku z czym yy, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej mają wolną rękę w stosowaniu wszystkich yy, swoich me metod do tej pory ograniczone tak? z powodu tej treści dekretu opieszczające te, tak zwaną specjalną operację wojskową. Tak? No, obecnie te wszystkie e, ograniczenia zostają zniesione i generałowie będą mieli wolną rękę i będą działali tak jak zawsze w Czeczenii i gdzie indziej. I w Gruzji. E, I tu się nie, nie będą patyczkowali z niczym. Ja tutaj, broń Boże, nikogo nie straszę, tylko mówię, jakie są nieuchronne efekty e, ostatnich wydarzeń. I to, to jest, radosne, właśnie, radosne to jest pijenia... właśnie to, co nas tak y, dziś o poranku y, przymuliło, szczerze powiedziawszy, nastrojowo, bo y, weryfikacja tego typu y, rozwoju wydarzeń prowadzi nas no, nieuchronnie do bardzo pesymistycznych wniosków, y, że ryzyko wzrasta niepomiernie, y, a ilość chętnych na tą rozwałkę po obu stronach jest yy, stanowczo za wysoka, żeby się to dobrze skończyło. No posłuchaj, poglądaj tych żałosnych ekspertów w cudzysłowie, którzy, którzy tam zachęcają, mówią, Putin jest słaby, teraz mamy szansę, musimy mu dokopać Na kijów, tak? No ruszamy, kurde, i będziemy, jutro będziemy w Kijowie, a pojutrze na przedpolach Moskwy. No, kurde. no ogarnijcie się trochę, no. Dajcie sobie, nie moment na wstrzymanie, na, na racjonalną ocenę tego, co się dzieje. Czy koniecznie chcecie wejść tam? Do, ten, ja nie, broń Boże, jeżeli to jest nieuniknione, no to wejdźmy do tej maszynki do mielenia mięsa, ale jeżeli da się tego uniknąć, to raczej bym wolał tę drugą wersję. No właśnie, ciężki oddech tutaj się może pojawić u osób, które tą refleksję już przez dłuższy czas mają, bo to prowadzi nieuchronnie także do bardzo poważnych konsekwencji gospodarczych. Wszystkie te obszary objęte wojenną pożogą i wojennym chaosem, a także nawet samym zagrożeniem wystąpienia działań wojennych, no praktycznie przestają normalnie funkcjonować od strony gospodarczej i społecznej. Wszyscy wycofują się, przede wszystkim inwestorzy, którzy są spoza tego terenu, zwijają interesy i następuje rolowanie gospodarki do formy przetrwalnikowej, która praktycznie oprócz podstawowych potrzeb nie robi nic na zewnątrz i nic na wymianę. Zauważyłeś jakieś działania, rządu, które by przygotowywały nas na ewentualny szok takiego, takiej konieczności? No niestety ta słynna ustawa o ochronie ludności, którą ja nazywam ustawą o ustanowieniu generalnej guberni ze względu na cechy organizacyjne i uprawnienia państwa lub nawet zwykłego urzędasa, który na podstawie decyzji jest w stanie wprowadzić w powiecie, w województwie czy w szerszym obszarze no, prawo wojny, co tu nie mówić więcej. No to są nie, niebywałe historie. Może tutaj bym przytoczył pewną osobę, panią Katarzynę Szewczyk, którą chciałbym pozdrowić, ponieważ jest to osoba, bardzo odważna, jeżeli chodzi o tego typu działalność, to mogłaby z pewnością otrzymać medal za ofiarność i odwagę, ponieważ y, emitując takie treści y, w internecie pod własnym nazwiskiem, jest to zdecydowanie działalność odważna, y, która ma za zadanie y, otworzyć oczy jak największej ilości ludzi, którzy y, y, mogą wtedy zrozumieć y, na krawędzi jakiego prawa my stoimy, bo to jest takie prawo z generalnej guberni o zajmowaniu nieruchomości, o wykonywaniu pracy przymusowej bez wynagrodzenia, bez odszkodowań, o zatrzymywaniu lub y, uruchamianiu firm na konkretną produkcję czy działalność. No, jest tego cała plejada. Można sobie oczywiście y, znaleźć y, w internecie i na Twitterach już gotowe opracowania na ten temat, gdzie wypisane są te wszystkie ciężary, które mogą zostać narzucone. Podaję, że paragraf 42 i 3, coś koło tego. I osoby tego typu to są niesłychanie cenne osoby dla społeczeństwa, które są gotowe zaryzykować no, własną reputacją i bezpieczeństwem żeby otworzyć oczy ludziom. My też to robimy tutaj, chociaż nasze zasięgi są zdecydowanie mniejsze, bo, bo też i audycja jest bardzo specjalistyczna e, dla właściwie, to tu mówić, dużo pasjonatów, którzy są w stanie e, nasze opowieści znieść przez dłuższy czas, niektórych nawet do dwóch godzin sięgające. Ale to jest taka właśnie forma e, rozmowy, która komentuje te wszystkie wydarzenia, bo zakładamy, że wszyscy mają szansę dotrzeć do tych samych informacji. Jeżeli chcą, mogą je odszukać, znaleźć, przeanalizować, zrobić kontrolę krzyżową różnych źródeł. Droga wolna. Każdy z nas robi to na własną rękę. Często też wymieniamy się informacjami i nasi słuchacze to robią, bo widać to poprzez komentarze, że są to w wielu przypadkach bardzo zaawansowane wypowiedzi pod względem orientacji w obecnym świecie. No myślę, że należy wspierać wszystkie dobre inicjatywy i nie jest to oczywiście, mówię o pani Katarzynie Szewczyk, jedyna osoba. Jest tego znacznie więcej, tych wszystkich inicjatyw. Tego już nie chciałbym wymieniać i komentować. Każdy może sobie znaleźć, jeżeli od, odszuka jednej osoby, to tam się podpowiadają następne. Każdy ma nieco inną specjalizację. Jedni lubią ekonomię, inni globalizm, jeszcze inni kwestie, jak zaprawić ogórki. Tutaj niezrównany Adolf Kurliński, który w ostatniej czytance się też pojawił. Jeżeli Państwo myślą, bo to, to tak zoro widzisz, od dygresji do dygresji to są tematy, które mnie od dawna zajmują, pasjonują, a jednocześnie przejmują. Ponieważ to jest nasza istotna szansa na przetrwanie, na umocowanie się w nowych warunkach, w bardzo trudnych. Takim podstawowym argumentem na przechowywanie żywności dla sceptyków, że niewiele jest produktów, które można tam przechować miesiąc, dwa czy pół roku ja zawsze mówię ja proponuję sól przydatność od pięciu do siedmiu milionów lat da się przechować wszystko do jedzenia tylko jest kwestia jak, jaką techniką a propos Kaśki to ci podrzucę jeszcze jedno Treter Sierpińską zapiszę sobie Katarzyna Treter Sierpińska pseudonim KTS a propos kaszki, mi się natychmiast skojarzy. Kaś jest więcej fajnych, muszę I Kaś, powiedzieć. międzynarodową, bezsporną, że tak powiem, królową firmamentu finansów, no to jest Katrin Austin fitz No tak, tak. Ta szacowna pani Katarzyna, to rzeczywiście wiele artykułów czytałem z nią. I jest to. Nawet kiedyś miałem taki pomysł, żeby omówić ze trzy lub cztery wywiady. Ale jakoś bieżące wydarzenia przydusiły to. Może jeszcze będzie okazja. Ale ciekawe jest to, że wszystkie jej praktycznie wywiady zmierzają w strefę metafizyczną i duchową, którą podkreśla jako tą najważniejszą i jako sferę, gdzie rzeczywista walka się Środny. rozgrywa... Tak. tak, tak, właśnie to, właśnie to. To nie o te pieniądze chodzi, nie, nie o te wszystkie tam e, czynsze podatki, katastry i tak dalej. To są tylko ścieżki do ostatecznego zniewolenia, które jest na polu duchowym. Ale ona pieniądze już miała i to spore, także wiesz. To jest, to jest jakby te, te, te, te, nie w tym rzecz. No, to już było, Ta ścieżka została już sprawdzona. A propos Kudlińskiego, jeszcze ci powiem, bo jego zamieściłem dlatego, że jest aktywne i bardzo e, energetyczne nowe pokolenie, bo to, to jest jego syn, działa. Tak, czasem zaglądam tam. Także wiesz, to jest kwestia pokoleniowa ciągłości, bardzo istotnej, więc e, dlatego to polecam, bo wiesz, no. To nie ginie, to idzie do przodu. On te rzeczy mówi, bo ja go słuchałem już przed laty, z dużą sympatią, ponieważ taki starszy człowiek, który jest w stanie w krótkich zdaniach zawrzeć dziesięciolecia doświadczenia życiowego, to jest także cenna audycja ze względów retorycznych, ażeby przyswoić sobie pewne figury, które ludzie starsi, no im to tak z łatwością przychodzi, starsi w sensie tacy, tacy, którzy mają 70 plus lat, ponieważ tam praktycznie każde zdanie jest wypowiedziane celowo i zawiera tak bogate treści i taki jest tam dobór wyrazów i pojęć, że słucha się z tego zawsze nie tylko z przyjemnością, ale z wielkim zaciekawieniem i takie audycje no, jeszcze cały czas powstają, jest parę osób, które, które to robi. No ale to osobowość Adolfa Kudlińskiego naprawdę wyjątkowa i godna do polecenia, ponieważ wszystkie te jego audycje mają wydźwięk praktyczny, rzemieślniczy, no i oczywiście survivalowy, którego to kierunku był zwolennikiem. No widzisz, i świat jest w sumie mały. <grych> Jak się dobrze rozejrzeć. Tak, no myślę, że zaawansowani słuchają, czytają y, podobne źródła, y, podobnych twórców i autorów, y, ponieważ po prostu ludzie światli, przytomni, świadomi y, są zauważani na tle społeczeństwa no i ta ich yy, chęć przekazania tej wiedzy, tej prawdy jest na tyle mocna, że, że trudno to przykryć jakimś tam korcem. No tak. a wiesz, Faktyczna wiedza w zestawieniu z yy, pseudodziennikarskim bałkotem, no zawsze się obroni. No. Wiesz, dyskusja z ignorantem się kończy bardzo szybko. No bo znając tematykę, prawda, na swoim polu, możesz takiego ignoranta, propagandystę zakręcić w Preclaw właściwie w dwóch zdaniach. Czyli dwie, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, dziękuję, już jest pozamiatane no bo to, to, to tak jest no, no, nie próbuj mechanikowi tłumaczyć jak ten silnik działa tak, i co się w nim zepsuło on będzie wiedział lepiej no. i nie zrobisz go w trąbę żeby nie, żebyś nie wiem jakim był mistrzem słowa tak? no nie zakręcisz go nie, nie da rady no i to właśnie działa we wszystkich innych dziedzinach no. jeżeli się na czymś znasz no to, no to po prostu się nie dasz zagiąć no, a szukając wiedzy, mając jakieś podstawy, to szybko rozpoznasz, który z nadajników jest źródłem czegokolwiek wartościowego, a który jest zwykłym nadajnikiem jakiejś szmatławej, dzikiej propagandy. No najpierw musisz mieć minimalne pojęcie. Musisz wiedzieć, czego szukasz. Więc bardzo szybko odnajdziesz te prawidłowe źródła. Jeżeli są dostępne, no to odróżnisz ziarna od plew i będziesz wiedział, ha, ten to pracuje w propagandzie, a ten to jest jakiś w miarę rzetelny. Może robi błędy, ale przynajmniej ma dobre chęci. tak? Mnie to zajęło kiedyś Około dwóch, trzech lat, żeby zweryfikować te wszystkie źródła, z których korzystałem, żeby przeprowadzić kontrole krzyżowe oraz sprawdzić wielokrotnie podobne zdarzenia, opisy i wytłumaczenia różnych zjawisk. No po prostu wymaga to systematyczności, czytelnictwa, no i zdrowego rozsądku i kojarzenia faktów. No tak, no bo prawda czasami jest ukryta, jest być może skomplikowana, ale jest dostępna dla umysłu ludzkiego, czyli można ją jakoś ogarnąć. Mimo wrażenia, że to wszystko jest... już Panie, to już jest taki kociokwik i taki bałagan, że my to już nic nie wiemy. Absolutnie, nawet w ministerstwie już nie wiedzą o co chodzi. No. Tak, zdarzają się rzeczywiście czasem takie zerwania kontaktu z otaczającym nas światem z tego względu, że przychodzą lawinowe sygnały. Szczególnie to ma miejsce w momentach wydarzeń gwałtownych. Tego typu jak jakaś pęknięta rura czy inne tego typu wydarzenia. Ale ciekawe jest zawsze to, że w pierwszych godzinach wydobywa się najwięcej prawdy ze wszystkich agencji. Potem dopiero nakładane są sita. Jeżeli oczywiście te wiadomości są spontaniczne, to, to ci dziennikarze rzeczywiście mówią, co słyszą i co widzą. Następnie przychodzi rozkaz centrali, który mówi, co widzieć powinni i co słyszeć też powinni i jaki przekaz należy skierować do publiczności. Wówczas następuje ujednolicenie propagandowe i wtedy już mamy przekaz inny. Tak było przykładowo w, w temacie zburzenia dwóch wież w Nowym Jorku. Tak, no, dzięki czemu wiemy mniej więcej, co się wydarzyło. Te pierwsze godziny zadecydowały o wypuszczeniu jak największej ilości informacji niepasujących do, do zestawienia. Tak. I te się informacje okazały na końcu prawdziwe i wciąż wychodzą, no, jakoś nie dadzą się zapomnieć. Bo to są jak zadra w tyłku, co, co i róż, próbujesz usiąść, no nie da rady. Chciałbyś chwilę spokoju, siadasz oh, znowu. No i tak, no. no i tak Ostatnio to by... w chińskich mediach rządowych przewinęło się kilka wzmianek na temat właśnie dwóch wieżowców. Bardzo soczyste, które, tak, Bardzo, bardzo soczyste, soczyste, które się wzięły, były i odparowały w wielkiej dziurze. Zamieniły to... się w mączkę cementową. Po uderzeniu samolotu. A to była odpowiedź, wiesz, na ostatni raport o, o, o zbrodniach na Ujgurach, których, no, które są faktem. No, tam jest tysiąc obozów koncentracyjnych. No, taka jest prawda. No, no ale na kolejną kolejne wystąpienie tam tak zwane humanitarne Bidena Chińczycy odpowiedzieli no, złością no, oni już mają dosyć tych połajanek o wyższości moralnej i wprost to mówią, że Stany Zjednoczone utraciły bezpowrotnie moralną wyższość i nie mogą pouczać reszty świata, na czym polega moralność, jak należy się zachowywać po prostu utraciły taki, taką legitymację. No i to, na to podali przykład, prawda? To był ten jeden z wielu, które mogą przytoczyć. Bęc, proszę bardzo, przestańcie nas tu pouczać w sprawie Ujgurów. Na, na, my się tym zajmujemy. To jest nasza, nasz wewnętrzny problem, tak? Ja się oczywiście z tym nie zgadzam, ale z drugą częścią przekazu, taką, że no epoka z, z, pouczania innych, gdzie jest prawda i gdzie jest moralność, jak należy postępować, no to chyba się faktycznie zakończyła, co zresztą potwierdził z własnej inicjatywy Putin, bo jego nikt to nie prosił w Pekinie, bo oni się czują dorośli już od bardzo dawna i nie potrzebują jego pomocy w Moskwie, żeby potwierdzać ich przekazy w rozmowach dwustronnych z Waszyngtonem, a Putin... Chyba przy, y, y, przypadkowo, y, bo y, on w kwestii ujgurskiej się nigdy nie wypowiadał, y, potwierdził to, że no, Stany Zjednoczone, i użył chyba dokładnie tej samej frazy w swoim ostatnim przemówieniu, że Stany Zjednoczone było dosyć długie i bezpowrotnie utraciły moralną wyższość i rację, którą chcą narzucić całemu światu i egzekwować ją, zmieniając co i rusz, te reguły tak zwanego porządku prawnego, wyimianowanego, nazywanego obecnie rule based world, czyli świat oparty na zasadach. A Putin mówi, przepraszam bardzo, na jakich zasadach, tych, które wy ogłaszacie i zmieniacie w trakcie, no to to nie są zasady, którymi się kieruje reszta świata. No. Jest problem, no, poważny. Mnie się od razu kojarzy e, taki tytuł e, pracy doktorskiej e, o niższości moralnej wielkich mocarstw. No, właśnie. No, tak. Dla antropologów i filozofów. E, w, w każdym razie, czekaj, do, do czego ja to zmierzałem? a do, do tego to zmierzałem, że to nie tylko e, wieżowce, rury i inne takie rzeczy, o czym tam Jeffrey Nasz wspomniany wcześniej wspominał. Wydaje mi się, że zmierzamy poprzez eskalację kłamstwa do takiej kompromitacji i do takiej sprzeczności logicznej, że w pewnym momencie wszystko to będzie musiało runąć i cała ta prawda wylezie na wierzch spośród tych wszystkich propagandowych zabiegów, bo już nie będzie się mogła zmieścić w tych stłamszonych szufladach i w tych wszystkich miejscach odosobnienia, po prostu to wybuchnie na zewnątrz. Wywali jak szambo. No to może to nastąpić, wiesz, to byłoby takie oczyszczające, chociaż przeżycie, chociaż oczyszczenie przez zasmrodzenie, no to jest, no, nie, nie wiem, czy to, czy to jest katarzys, no trudno sobie to wyobrazić, no może to tak nastąpi właśnie. Dla mnie dosyć kłopotliwe jest fakt, że muszę pochwalić Balcerowicza. No bo nie do końca jawi mi się jako taka świetlana postać, ale z różnych powodów, nie tylko lat 90., ale chociażby wsparcia i holowania człowieka dziwnego, czyli i wyniesienia go na salony, pana Ryszarda Pierdu. No, to ewidentnie nie ta klasa, że tak powiem, intelektu. No i, no i zobacz, no i... nawet ten grzech musiałem mu teraz wybaczyć, skoro by ratować ojczyznę poprosił o pomoc Zaksa, no to jest duży plus, no i niektóre grzechy muszę mu, tak powiem, zapomnieć, no bo Rysiu też jakby tak odchodzi w niebyt, chociaż nadal jest aktywny i... Oczywiście jakby mógł, to by całą ekipę Kaczyńskiego wykopał na księżyc, no, ale na razie te mocy sprawczej mu brak. Więc Taką wytyczną pamiętam z nauk organizatorskich w zakresie motywacji personelem. Oddziel ludzi od problemu. Po prostu za dobre wynagradzaj, a za złe niech będzie przewidziana kara to daje możliwość rehabilitacji, a także sprawiedliwej oceny w konkretnym przypadku. Bo jeżeli ktoś coś robi dobrze w konkretnej sprawie, to trudno potępić taką działalność, jeżeli ona jest rzeczywiście dobra. Także gdyby w ten sposób następowała ocena moralna i na szczeblu, osób fizycznych i na szczeblu organizacji, a także społeczeństw i całych państw, nie byłoby tych zadrażnień historycznych, nie byłoby tych wszystkich niedomówień, nieporozumień przez dziesięciolecia ciągniętych, utajonych zbrodni, nierozliczonych krzywd itd., które stanowią absolutną przeszkodę, trudną do pokonania w, w dalszych dziejach, różnych grup społecznych i małych i dużych i całych także narodów. Po prostu prawa moralne muszą być w sposób dyscyplinujący, respektowane. Wtedy to poczucie sprawiedliwości każdej osoby i grupy społecznej będzie usatysfakcjonowane i będzie możliwość tworzenia dalszej przyszłości. Natomiast jeżeli będziemy udawać, że politycznie się weryfikuje moralność, no to do nikąd nie dojdziemy, bo okazuje się, że tych ciemnych stron w historii w różnych narodach było sporo. Oczywiście nie tyle samo u każdego, nie w tych okolicznościach, ale utajnianie tych rzeczy powoduje do narastającej wrogości i braku możliwości kontynuacji wspólnej egzystencji. Tu mam bardzo y, y, konkretną y, myśl y, przed sobą, ponieważ y, no, Polska jest podległa procesowi y, migracyjnemu w bardzo dużym zakresie y, i to, y, mówiliśmy o tym wielokrotnie, jeżeli nie będzie ustawione w sposób y, moralnie prawidłowy, no, wygeneruje oczywiście bardzo wiele konfliktu. Jeszcze jedno słowo na temat Balcerowicza, którego musiałem dzisiaj pochwalić. Ja może wytłumaczę powody jego aktywizacji, które wydają mi się dosyć czytelne. Balcerowicz jest, jest, bardzo stara się jakoś powstrzymać ten te euforię, powiedziałbym, kozacką wojny z Putinem w Warszawie z czystego wyrachowania jego środowiska beneficjentów tak zwanej transformacji, czyli średniego szczebla, średniego wieku aparatczyków PZPR-u, którzy zajęli odpowiednie pozycje i zrobili majątki rodzinne, prywatne w latach 90 To jest klasa średnia obecnie, nadająca ton w polskiej gospodarce. To jest trzon polskiej gospodarki. Firmy zatrudniające kilkadziesiąt, kilkaset osób ale nie są to wielkie koncerny, bo te grube tuzy komuny te swoje firmy posprzedawały w czasach prosperity, a ich końcówka teraz no, jest restrukturyzowana przymusowo, na przykład na przykładzie pana Czarneckiego, tak? jego Noble Banku. Czasy tych firm od pewnego pułapu po prostu się skończyły, jeżeli się nie poddadzą dyktatowi dużego biznesu, to są eliminowani z rynku i tyle. Tak działa wolny rynek. Oczyszcza swoje szeregi. Na tym etapie, jeżeli dojdzie teraz do dalszej eskalacji i pogłębienia procesów, które już trwają, czyli do tej deglobalizacji i wielkiego kryzysu, czy depresji ekonomicznej w Europie, to ten podwójny młotek, który z nas uderzy, czyli depresja gospodarcza europejska, energetyczna, a potem przemysłowa w następstwie w Europie plus wojna na Ukrainie, spowoduje nieuchronnie, że firmy średnie upadną w Polsce i zostaną skolektywizowane przez wielkie koncerny międzynarodowe. I tego... Kapitał ten zbudowany w latach 90. postkomuny chciałby za wszelką cenę uniknąć, bo to jest ich dorobek życia, który chcą przekazać swoim wnukom. To jest naturalnym odruchem, godnym w sensie społecznym pochwały, bo skoro te majątki już zostały zalegalizowane, jakoś pracują. W, w, w białej strefie, niekoniecznie wszystkie w szarej czy w czarnej, no to należałoby to dalej kontynuować, bo to jest społecznie uzasadnione, tak czy nie? Do nie tak. Nie da się ich obecnie już rozliczyć, tak? Bo, bo terminy przedawnienia minęły. Po prostu. Praktycznie ich nie bronię, bo to nie są moi przyjaciele, ani moje towarzystwo. Ale tak to wygląda w sensie e, państwowym, społecznym. I teraz ta warstwa właśnie, tej neoburżuazji postkomuny zwyczajnie opiera się przeciwko tym planom wojennym ekipy Kaczyńskiej, bo wiedzą, że to doprowadzi do ich ruiny. Do ich ruiny, po prostu. To znaczy, to jest szczebel, bym powiedział, takiej prawdziwej klasy średniej i biznesu w naszym, że tak powiem ludzkim ujęciu większego, bo to nie są wiadomo korporacje, ale to jest już pieniądz na tyle duży, że nie ma zbyt wielu takich podmiotów. Natomiast zanim ten szczebel się osiąga, to są takie firmy mniejsze, powiedzmy rzędu do 50 osób. I te już mogą mieć naprawdę poważne trudności. Jeden ze słuchaczy zamieścił taki wpis w poprzednim tygodniu, który właśnie no, z goryczą sygnalizuje trudności, do których ten stan rzeczy w naszym kraju go doprowadził, że jest gotów zlikwidować działalność, zamknąć firmę, rozpuścić ludzi. I przenieść się gdzieś w poszukiwaniu lepszej przyszłości, żeby nie powiedzieć jakiejkolwiek przyszłości za granicę. To są przykre sprawy, ponieważ ludzie poświęcają całe dziesięciolecia ciężkiej pracy ofiar swoich rodzin, bliskich, którzy współuczestniczą w tworzeniu, w tworzeniu tego właśnie biznesu i później nie są w stanie go utrzymać ze względu na takie czy inne perturbacje, a to ceny energii, a to jakieś dziwne podatki od nieruchomości, a to jeszcze jakieś inne hopsztosy władzy. I widać, że ta erozja może być przed nami że ten średnio niższy szczebel, czyli ten taki po prostu aktywny, pracowity, nie nomenklaturowy, nie uwłaszczony, tylko dorobiony własną pracą i pracą swoich rodzin, to będzie podlegać największym obciążeniom i największej presji biznesowej i rynkowej po to tylko, żeby zlikwidować Osoby, które mają troszkę pieniędzy, mogą decydować o sobie, mają więcej świadomości tych wszystkich procesów, które się odbywają. No jest to przykre. Nastąpi przymusowa kolektywizacja i przed tym yy, należy się jakoś bronić, no bo to jest bardzo zły scenariusz, w każdym wymiarze, przede wszystkim społecznym, ale także co do perspektyw na, na naszych ambicji dalszego egzystowania, bo spadniemy do roli niewolników. Po prostu. I jest to przerażające. Ja się nie spodziewałem jeszcze rok temu, bym nie przeczuwał i bym się obraził, gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj, zmierzasz w niebezpieczną stronę, ty za chwilę będziesz stał razem z postkomuną. Na obecnej rozmowie można wyciągnąć taki wniosek, ja sam sobie stawiam takie pytanie, jak to stało się możliwe, że ja właściwie to popieram Leszka Balcerowicza i, i całą uwłaszczoną nomenklaturę i jestem razem z nimi, tak, w jednej bandzie. No kurde, nie jestem, ale w szerokim zakresie ich, że tak powiem, lęków i postulatów, to, to ja się z nimi zgadzam. Teraz, w tym, na tym przykładzie, ja nie mówię, że, że popieram ich klany i ich działania, ale akurat w tym wypadku i przy tym zagrożeniu, to ja ich doskonale rozumiem i, i możemy się dogadać i ustalić jakąś racjonalną drogę dalszego wyjścia z impasu. A z resztą tych oszołomów, którzy teraz nadają ton i nawołują do, do, do, do, do jazdy na kijów, tak? Nie wiem na czym, na kiju, na czołgu, na, nie, na drabinie, no nie wiem na czym. No, czołgów już nie mamy, także nie wiem, czym mamy tam jechać, ale no, są takie głosy, że tak, chodź elektryczną. Kurde, nie, nie, nie. nie. Ja tu, powiem Ci, że to, czasami do, doznaję takie, takiej frustracji, takiego, takiej niemocy, że no, jak patrzę na to, jak to można w tym cyrku egzystować w ogóle, nie, nie doznawszy paraliżu mózgowego, no, jest to trudne. Ale ludzie próbują, dostaliśmy kilka pochwał w audycjach poprzednich, że pomimo tej całej mizerii jesteśmy w stanie tam znaleźć jakieś dobre strony. Trzeba walczyć, trzeba się starać, szukać metod. Polacy są pomysłowi, mają doskonałe doświadczenia, począwszy od zaborów przez komunę. Więc y, sporo osób y, żyje jeszcze i jest czynna zawodową, która poradziła sobie z wieloma trudnościami, które stoją przed nami i które dla młodzieży są no, niepojęte wprost, a będą elementem dnia codziennego, więc y, tutaj doświadczenie osób starszych będzie na pewno nieocenione i przyda się w najbliższych już nawet nie powiem miesiącach, tygodniach. Takie mam dojmujące wrażenie. Powiem Ci, że to mnie nie cieszy, bo, bo jest ta perspektywa po prostu mnie przytłacza. Ale mój Boże, no przejdziemy przez to z godnością, tak? Godność trzeba zachować, także ofiarność, odwagę dla osób, które grają w naszych drużynach, tworzyć grupy wsparcia, pomagać sobie i ostatni taki temat, nie taki dawny, bo na forach się przewinął dwa, 3 dni temu odnośnie to było rynków walutowych i inwestowania w różne środki ja jestem mniej górnolotny zawsze zajmuję się takimi rzeczami zastanawiając się z czego żyję co jest mi potrzebne na co dzień więc to standardowo dach nad głową woda do picia, coś do jedzenia, odzienie, ciepłe miejsce i poczucie bezpieczeństwa ogólne. Więc to można też rozszerzyć taką postawę. Potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa i bezpiecznych warunków funkcjonowania do startu w następny system, który już niebawem będzie wdrażany gdzie tylko władza sobie z tym poradzi. Tam to rzeczywiście się będzie próbować zagnieździć. Chodzi o zdobycie jak najlepszej pozycji, żeby się przed tym móc bronić, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, środki wymiany, środki współpracy i jakąś możliwość nawiązania zupełnie nowych kontaktów dla osób świadomych i z osobami świadomymi, które będą wiedzieć, jak się przed tym bronić, bo tutaj potrzebna będzie nie tylko determinacja, ale spora wiedza. Jak w tego typu e, sytuacjach gospodarczych zorganizować sobie życie codzienne wobec kryzysów, lockdownów energetycznych, e, ograniczeń w dostawie prądu, e, powiedzmy ładowania samochodów elektrycznych, które będą mało użyteczne wobec takich cen energii i, i ograniczeń różnego typu. No niejeden pytał, jakie są recepty na udany sukces gospodarczy czy organizacyjny. No nie ma takich recept w krótkich słowach żołnierskich. Po prostu nie daj się zabić, może tyle, to, ale to jest zawsze obowiązujące. Natomiast jest to szereg działań rozciągniętych w czasie, związanych z dużymi przygotowaniami, ze zdobywaniem wiedzy, z sieciowaniem, znajomości i współpracy pośród ludzi sobie podobnych i podobnie myślących. No, duży kawałek roboty. No tak, bo cudowne recepty, zrobię dwa ruchy i to wszystko załatwi. Nie ma. <śmiech> nie ma takiego czegoś. Takie cuda się nie zdarzają. Także ten. Także ten, jak mówią niektórzy, co oznacza, że właściwie wiadomo o co chodzi. Nieraz właśnie z osobami starszymi rozmawiam dłuższą chwilę i puentują to takim także ten. Także sam pan rozumie, tak? Rozumie pan wszystko. Albo niech pan rozumie to, co należy w tym momencie zrozumieć. Zbliża się godzina 40. powolutku dobiegamy do, do końca. Yy, co by tu jeszcze powiedzieć? No mówić można godzinami, ale to chyba nie o to chodzi. To, to jest takie spotkanie na bieżąco yy, nasze, wspólne i także oczywiście ze słuchaczami z Państwem. Yy, trudno spodziewać się yy, po audycji tego rodzaju, że to będą jakieś zestawienia encyklopedycznych tematów najrozmaitszych, czy z teorii spiskowych w przeglądzie po technologiach elektromagnetycznych, elektrycznych, termicznych i innych tam, czy inaczej poselekcjonowanych, to jak zwykle każdy musi zrobić sam. My tutaj omawiamy sobie w sposób, mam nadzieję, rozrywkowo żartobliwy, chociaż niestety czasem bardziej refleksyjny te, te wydarzenia bieżących dni spotykamy się na tyle często że możemy sobie to na bieżąco tak bez jakiegoś wielkiego przygotowania omawiać podkreślam, że te istotne rzeczy zostały już powiedziane prawie wszystkie lub może nawet rzeczywiście wszystkie zasadniczo każdy sobie to musi przemyśleć po swojemu i rozważyć wyciągnąć z tego wytyczne na okresy krótkoterminowe, bieżące i także długoterminowe. Jak się potoczy świat, mamy nadzieję, że przez gorsze czasy do lepszych, bo takie powinny być koleje losu, że, że jednak ta dobra energia powinna zwyciężyć i osoby działające na rzecz budowania i harmonii społeczeństw powinny osiągnąć więcej niż te, które działają destrukcyjnie i na szkodę. Jak śpiewał szansonista, bo ludzi dobrej woli jest więcej. No właśnie. <laughs> I mocno wierzę w to. <laughs> tak. To było nad Dniebnem, tak. Taka była powieść Lizy Orzeszkowej. Tak. Mocno wierzę w to. Dobrze, to co robimy? Czapka z daszkiem? To, co? to czapka z daszkiem. Saluto. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Jak się wyrobimy, bo my tutaj oczywiście działamy na każdy na swoim polu, a że tych działań w obecnym czasie jest po prostu bardzo wiele. Niektóre są niezwykle naglące, nie zawsze. Możemy zagwarantować audycję cotygodniową. Staramy się, bo też miło nam się spotkać i i, i pogadać o tych bieżących rzeczach, wymienić sobie obserwacje. No bo są to doprawdy epokowe wydarzenia, yy, na które czeka się przez dziesięciolecia i potem nagle one się wysypują jak domino i zaczynają przewracać najrozmaitsze struktury. No tak, no bo są czasy, kiedy nie dzieje się nic przez całe dziesięciolecia, a są takie czasy, kiedy dziesięciolecia wydarzają się w ciągu tygodni. No właśnie. I, i przed nami kolejne tygodnie. Jeżeli chodzi jeszcze o... tak Wcisnę y, Bliski Wschód w pięciu zdaniach. Rozmowy leżą... To jest twój konik. Rozmowy leżą w Wiedniu jak leżały. Wszyscy się obwiniają. Europejska strona mówi, że chce prowadzić śledztwo. Irańska mówi, że nie wpuścimy was ze śledztwem do obiektów, które nie posiadają kamer i są obiektami poufnymi. Co tam mamy, to sobie mamy, nic was to nie obchodzi. Te propozycje były z obu stron, żadna się tej drugiej stronie nie podoba. Wystąpienia w ONZ-cie ugruntowały tylko rozbieżność stanowisk. Także obecnie to, co się dzieje, to tylko y, coraz większe zamieszki na wzgórzu świątynnym, y, gdzie y, raz po raz y, różni harcownicy organizują takie czy inne imprezy, mające wkurzyć drugą stronę. Mówimy tu o kapelusznikach, którzy y, organizują różne zabawy, co wczoraj czy przedwczoraj w jakimś meczecie była jakaś y, impreza z dyskotekową muzyką, która jest absolutnym obrazem Ob która jest obrazą uczuć religijnych muzułmańskich. Nowy wątek wszedł w postaci pięciu czerwonych jałówek, które to są symboliczne pod względem biblijnym i apokaliptycznym. Nie brak zwolenników tego, tego tematu, także pasjonaci już to śledzą. Chodzi oczywiście o budowę Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej. Te plany były stare. Za Trumpa Jared jeździł i promował tematy, projekty, architekci pracowali, konkursy były jak najbardziej wiernie odtworzyć ten obiekt architektoniczny o wyjątkowym znaczeniu religijnym i kulturowym, a także w skali, że tak powiem, dziejów ludzkości i narodu wybranego. Zatem podchody tu mamy z różnych stron do finalizacji historii narodu wybranego, jak się często o tym mówi. Będziemy obserwować, gdyby się coś działo, to oczywiście zamieścimy takie meldunki. Natomiast wszyscy są w pełnej gotowości do różnych historii. Teraz mamy święto. Święto jest Jom Kippur. wtedy cały Izrael przestaje się ruszać, drogi pustoszeją, wszyscy zamykają się w domach, świętują najbliższe trzy dni. Jest to element niedawnego Nowego Roku, ale to jest akurat naj, najważniejsze święto w ciągu roku liturgicznego. Czy coś z tego wyniknie, czy coś bezpośrednio poświęci się znowu wydarzy? Może i tak zobaczymy. I tak sytuacja jest już na tyle napięta, że y, praktycznie y, wszystkie wydarzenia średniej rangi są już pomijalne, bo już właściwie y, sprężyny są tak nakręcone, że y, obserwatorzy oczekują już tylko grubych wydarzeń. Czyli jakiś dużej szofar, żeby zabrzmiały trąby Jerycha i coś się posypało. Na to czekamy. Tak, na razie tego na szczęście nie obserwujemy. Mam nadzieję, że jak najdłużej będzie spokojnie. Chociaż po tych wszystkich analizach z ubiegłych miesięcy to praktycznie jesteśmy już w gorącej strefie i każdy spokojny dzień to jest taki bonus na przyszłość, gdzie można spokojnie wykonywać swoją robotę. Ja bym się najlepiej, najbardziej cieszył, gdybym się wszystko nie sprawdziło. Czyli gdyby te wszystkie przewidywania były po prostu bajdurzeniem. No niestety analiza statystyczna pokazuje, że są tam odchylenia czasowe. Zwykle troszkę się to opóźnia, bo widać, że opór materii światowej jest relatywnie duży i olbrzymie siły muszą być angażowane w to, ażeby ruszyć świat z posad. No ale y, wszystkie te trendy, y, no nieubłaganie zmierzają do y, z góry zamierzonego y, celu I, i ten cel myślę będzie się finalizował na przełomie czwartego kwartału bieżącego roku i początku roku przyszłego, gdzie zarówno gospodarcze, walutowe, jak i militarne trendy będą miały taki punkt wspólny. No ja bym tutaj nie, nawet nie czekał tak długo, bo już w listopadzie na początku nam tutaj wyraźnie coś musi strzelić, także kwestia tygodni krótkich to ale póki co mówisz o bajdurzeniu, tego nam nie brakuje. Bajden o dużenie jest na topie i to nie tylko u samego Bidona, ale także u jego zastępczyni, która ostatnio pochwaliła najbliższą współpracę z Kore Koreą Północną, także to <śmiech> bajdurzenie jest obecnie chyba światową modą. To... Chyba to jest Czy to na... nie, nie, nie dziś lub wczoraj Korea Północna wystrzeliła y, pocisk hipersoniczny tak. na 17 machów? Tyle, no, że nie kierowany. Może to podzięce dla pani Kamali? Nie wiem, to taki prezent. Puścili lata nad Japonią. No 17 macha to trzeba mieć, kurde, rozmach, nie? No trzeba, trzeba się namachać na 17 macha. Rozmach, kurde, kosmiczny, no tak. Żarty się skończyły, zaczynają się schody. To już jest ten. To co, proszę pana, kapeluszki? To kończymy, to kończymy. Przeleciliśmy po wszystkim. No także, także ten. To, no to, no, no jak? No, no, no tak, proszę, za pan rozumiem. Szalom. Szalom.